Czas przejść do konkretów, do omówienia swoistego algorytmu, który znacznie zwiększy Twoje szanse skutecznych typów, skutecznych wyborów, hype'ów do Twojego portfela inwestycyjnego. Jak już mówiłem wcześniej, ten, ta metoda składa się z sześciu kroków. W kroku pierwszym. Przyglądasz się planom inwestycyjnym Najlepsze są te chypy, które płacą miesięcznie Jeśli nie płacą miesięcznie, to szukasz, chciałbyś, żeby płaciły tygodniowo Jeśli natomiast nie płacą tygodniowo, to czy płacą dziennie? Tylko pamiętaj, dziennie mogą płacić wyłącznie w dni robocze Chypy, które płacą 7 dni w tygodniu i na dodatek 24 godziny Wypłac, które naliczają oczywiście zyski, niektóre dokonują wypłat. Są dość ryzykowne. Naciąłem się na kilka takich programów i nie polecam. Najlepiej, żeby płacił w dni robocze. Także w kolejność selekcji planów powinna, się, powinna następować od planów, które, które blokują pieniądze na możliwie długo. Dlatego, że na im, im dłuższy termin blokady środków wpłaconych, tym łatwiej nimi obracać. Taki administracyjny zarządzający pieniędzmi w konkretnym FIIP-ie mają większe pole do popisu. Jeśli zarządzają dziennie, to mogą tylko stosować day trading albo krótkoterminowe transakcje, które będą pomnażały Twój kapitał. Także zawsze najlepszy jest plan miesięczny, potem tygodniowy i dzienny. Jeśli dzienny, to Naliczanie zysków musi się odbywać tylko w dni robocze, dlatego że w dni robocze pracują wszystkie instytuc instytucje finansowe łącznie z giełdami, domami maklerskimi i bankami. Jeśli HIP nalicza zyski codziennie, a twierdzi, że zarabia na jakiejkolwiek giełdzie, prawdopodobnie oszukuje, bo to jest niemożliwe. Jeśli pierwszy krok, Twój program przyszedł pomyślnie, przechodzisz do kroku drugiego. Tutaj jest najważniejsza stopa zwrotu. Jeśli program płaci dziennie, to najlepiej, najlepsze są stopy zwrotu z przedziału od 1% do 2,8%. Zauważyłem, że programy, które oferują właśnie takie zyski dzienne, mają korzystniejsze perspektywy długoterminowe niż programy, które na przykład oferują zyski z zakresu 1 do 5%. Zazwyczaj uważa się, że programy oferujące dzienne zyski z zakresu od 1 do 5% są o wiele bezpieczniejsze niż hipy oferujące 10 czy 20% dziennie, natomiast w porównaniu do hip których zyski wahają się od 1 do 2,8% takie hip -y czy wpłacanie pieniędzy do takich hype'ów wiąże się z nieporównywalnie większym ryzykiem, także stopa zwrotu wzrasta w sumie nieznacznie natomiast ryzyko skacze bardzo nie wiem czy warto się łakomić na trochę większe zyski w zamian za bardzo duży wzrost ryzyka, dlatego polecam przedział, zyski z przedziału od 1 do 2,8% tu, tu, tutaj tego nie napisałem ale w przypadku planów tygodniowych najlepiej gdy hype'a płaci do 10% w przypadku miesięcznych planów może być to nawet do 40 czy do 50%. Prywatne kluby inwestycyjne mają tendencję do wypłaty 10 czy 20% w miesiącu. Jest to bardzo realna stopa zwrotu i bardzo wysoka w porównaniu z innymi tradycyjnymi formami lokowania kapitału. W swojej praktyki hipowej mogę powiedzieć tylko tyle, czy wynika, że nie warto zawracać sobie głowy programami oferującymi od 3, równo od 3% codziennego zysku wzwyż Takie programy co prawda istnieją dłużej niż większość popularnych skamów ale one w pewnym momencie tak upadają wyczucie tego momentu jest bardzo trudne i najczęściej wpłacanie pieniędzy do, pieniędzy do takich hipów kończy się stratą W kroku trzecim należy, należy wziąć pod uwagę wielkość wkładu początkowego Idealnymi programami, które dają prawdopodobieństwo, większe prawdopodobieństwo dłuższego istnienia, są te, które oferują przynajmniej które wymagają przynajmniej 10 dolarów wpłaty. Takimi poważniejszymi hipami będą te, które oferują od 100 dolarów w górę. 50 dolarów też jest to akceptowalna. Wpłata, chociaż nie jest ona zbyt duża. Natomiast 10 dolarów to jest już te minimum, zupełne minimum, którego należy przestrzegać i poniżej którego nie wolno schodzić. A tym bardziej należy się strzec HyIP-ów, które wymagają tylko wpłaty jednego dolara. Zarządzanie jednym dolarem jest praktycznie niemożliwe z punktu widzenia rynków fi, finansowych. Dlatego trzeba uważać na programy Żądające 1, dwóch czy pięciu dolarów Dziesięć dolarów jest najmniejszym akceptowalnym progiem Wpłaty minimalnej W kroku czwartym oceniasz szablon Nie chcesz, żeby szablon był jakąkolwiek przeróbką Popularnych szablonów hipowych krążących sieci Przykładem może być Gold Coders. Nie chcesz również aby taki szablon był wersją premium gotowych szablonów najbardziej godnymi zaufania hyipami są te, które mają w 100% swój autorski szablon, choćby on był nawet bardzo banalny jeśli by patrzeć w strony technicznej, ale to musi być swój szablon, bo jeśli hyip, który tworzy swój szablon wkłada w niego jakąś, jakiś czas jakąś wielkość pracy czy zaangażowania, chce, żeby te rezultaty przetrwały w sieci na dłużej. Hype, który kupuje gotowca, nawet przerobionego zgodnie z prywatnymi oczekiwaniami, jest nastawiony na szybsze zyski i nie szkoda mu będzie takiego szablonu czy pieniędzy włożone w tych szablon i ewentualnie czasu w przypadku zamku, w przypadku zniknięcia z internetu. Dlatego najlepsze są te Hypy, które mają swojego programistę czy swój zespół informatyczny i mają swój autorski skrypt. Żaden skrypt premium, żaden skrypt płatny. Bardzo ważne jest rozeznanie sytuacji noszącej się do wypłaty zysków za osoby polecone. Mówi się, że hyipy które oferują do 10% depozytów poleconych są należą do bezpieczniejszych. Jest to prawdą, natomiast z moich obserwacji wynika, że HEIPy, które oferują poniżej 5% są jeszcze pewniejsze niż te, które oferują do 10%. Idealnymi zyskami, które HEIP będzie proponował zawerbowanie nowych użytkowników są wahające się w granicach 2-3% 5% już może czasami zakrawać na system Ponzi, ale nie zawsze. Czasami też można się połakomić na programy oferujące 7 czy 8%, ale tylko wtedy, kiedy po przeprowadzeniu analizy due diligence okaże się, że taki program jest tego warty, prawda, jeśli korzyść przekracza znacznie to ryzyko oferowania 7, 8 czy nawet 10%. Tak czy inaczej, Osobiście uważam, że oferowanie 10% od depozytów poleconych osób jest ryzykowne, jest to zabieg typowo marketingowy, mający na celu przyciągnąć nowych użytkowników. Dlatego staram się zawsze wybierać CHIP-y, które oferują ma najwyżej 5% depozytów poleconych. I czas HIP a istnienia CHIP-a, który oceniamy w kroku szóstym, jest ważny, natomiast nie traktowałbym tego kryterium jako ścisłego. Nie traktowałbym tego jako cyrografu. O, lubię wybierać fejpy, które istnieją przynajmniej 100 dni, Wy, ale wybieram też czasami te, które istnieją 60 dni lub te, które istnieją 300 bądź 400 dni. Yy, ta, grań, ta bariera 100 dni jest, taką, jest tak, yy, taką względną zasadą, która na pewno nie jest sztywna. To jest, dy, to jest dynamiczna granica, która może się przesuwać w zależności... Tak jak w poprzednim kroku od korzyści, które, jest, które potencjalny gracz jest w stanie osiągnąć na danym HIP-ie Jeśli korzyści znacznie przewyższają ryzyko na przykład krótkiego istnienia czy długiego istnienia programu, można się po, pokusić o dokonanie pierwszej wpłaty. Ryzyko tu jest takie ryzyko, czy ryzyko związane z istnieniem na jakiegoś dowolnego, jest następujące. Program, który istnieje krótko, miał zbyt mało czasu w sieci, żeby udowodnić swoją rzetelność, natomiast program, który istnieje za długo na przykład 600 czy 700 dni, to jest program, który z każdym dniem może upaść to jest program, który im dłużej żyje, tym bardziej wzrasta, pra wzrasta prawdopodobieństwo upadku dlatego tutaj należy opierać się na analizie due diligence, niemniej jednak te 100 dni mi się wydaje jest taką w miarę bezpieczną granicą po przekroczeniu której można wpłacić można dokonać pierwszej wpłaty tutaj na ostatnim slajdzie przedstawiłem w całości algorytm omówiony wcześniej i mam nadzieję, że jego stosowanie nie nastręczy ci żadnych trudności jeśli, jeśli miałbyś problemy z zapamiętaniem wszystkich kroków to na tym ostatnim slajdzie masz bardzo prostą ściągę która umożliwi Ci na bieżące kontrolowanie postępów w wyszukiwaniu nowych wysokodochodowych programów inwestycyjnych.